Cześć! Jak się nazywasz? Cześć! Jestem Manuela Sanchez, a ty? Jestem Uwe Stein. Skąd jesteś? Jestem z Niemiec, a ty? Jestem z Hiszpanii. Mieszkasz w Madrycie? Nie, mieszkam w Barcelonie. Ja mieszkam w Berlinie. Gdzie mieszkasz w Krakowie? Ulica Floriańska, a ty? Ja też mieszkam w centrum. Ulica Świętego Jana. Masz telefon? Tak. Mój numer to 12, 23, 13, 19, 5. A twój numer? 0, 6, 0, 1, 15, 26, 10. Dlaczego uczysz się polskiego? Przepraszam, nie rozumiem. Ja uczę się polskiego, żeby studiować w Polsce. A ty dlaczego? Aha, Uczę się polskiego, żeby pracować w Warszawie.